Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Mam na imię Piotrek, mam 29 lat. Pochodzę z okolic Warszawy, gdzieś 70 kilometrów, dokładnie to Włochów. Chowałem się w rodzinie katolickiej, byłem ministrantem w kościele, przyjmowałem sakramenty, przyjąłem, komunię. No i tam wydawało mi się w przeszłości, że, że znajdę Boga. Wiecie, tak powiem, że Miałem trudne dzieciństwo, gdzieś już od najmłodszych lat uzależniłem się od komputera, od gier komputerowych, potem też od internetu. Też sprawiałem problemy wychowawcze. Moi rodzice nie dogadywali się między sobą i to też powodowało, że no miałem chęć ucieczki od samego siebie. To też całe, całymi dniami siedziałem przed komputerem, grałem w gry. Przyszedł też moment w życiu, że moi rodzice się rozeszli. Miałem wtedy 12 lat. Też byłem świadkiem wielu kłótni, pijaństwa mojego taty. Też widziałem, co się dzieje z moją mamą, która też miała swoje porządliwości, nie oceniając tej kobiety oczywiście. I cierpiałem z tego powodu. Cierpiałem tak, bo jakby nas mama zostawiła, mnie i tatę, i, i zamieszkałem wspólnie z tatą i z dziadkami. I wiecie co, skończyłem szkołę podstawową. W tej szkole jakoś tak no, nie za bardzo się dobrze czułem, bo przez to, że moi rodzice często się kłócili, to też. Często zmienialiśmy miejsca zamieszkania, no bo tam jakieś mieli problemy, czy to finansowe, czy, czy po prostu jakieś sprawy prywatne, o których też mi do końca nie było wtedy wiadome I, i po prostu bolało mnie to, że te miejsce zamieszkania często zmieniały. Nie mogłem się odnaleźć w nowym środowisku, To też współrówieśnicy no, wyśmiewali się ze mnie, wyśmiewali się z tego, że nie dbam o siebie, że jestem gorszy, że jestem, jak oni to nazwali, ze wsi i miałem niskie poczucie wartości od najmłodszych lat. Gdy zamieszkałem z tatu, z dziadkami, to, to, to tam, gdzie mieszkałem, czyli w Łochowie, jakoś tak lepiej trochę się czułem z samym sobą. Też chodziłem wtedy do kościoła katolickiego. Wtedy to też był okres bierzmowania, ale no nie miałem jakichś wielkich chęci pod tym względem, wręcz byłem zmuszany, że mam tam iść, bo jak słyszałem od swoich dziadków, że nie będę wnuczkiem babci, jeżeli tam nie będę chodził. Po prostu to był taki nakaz rygorystyczny z góry, że, że mam gdzieś uczęszczać, coś robić. Gdy miałem 15 lat, to zginął tragicznie w wypadku mój tata. Jechał motocyklem, Jakiś mężczyzna kierujący autem wyjechał mu i no po prostu nie przeżył tego wypadku i bardzo się wtedy załamałem. Przyjechała mama, z którą miałem prawie zerowy kontakt, wręcz nienawidziłem jej w swoim sercu. Dla mnie ona wtedy mogła nie istnieć i gdzieś przez poglądy mojej rodziny tak na nią patrzyłem, bo no dzisiaj mam świadomość, że ona nie była niczemu winna, po prostu postępowała tak, jak mogła na tamten moment. I, i miałem takie uczucia, jakie miałem i gdzieś śmierć taty spowodowała, że troszeczkę jakby nawiązałem z mamą taką bliższą relację. Co jeszcze takiego ważnego powiem odnośnie tej śmierci, że kilka dni, gdy tata nie żył, Byłem sam w swoim pokoju i obudził mnie trzask spadającej rzeczy z szafki. wystraszyłem się, mówię, co się dzieje? Nagle znowu coś usłyszałem, włączył się aparat sam w moim pokoju, zaczął pstrykać mi zdjęcia, zdjęcia same się tam przeglądałem, mówię, włosy mi zdębiały, wyszedłem z pokoju przestraszony, telepałem się jeszcze, Mówię, idę do babci, powiem, babciu, chyba tata przyszedł do nas. Nie? Tak. Dzisiaj, dzisiaj mam świadomość, że to nie był tata, tylko, tylko co, jakiś zły duch, ale dałem jakieś przyzwolenie tej sile, która się znajdowała w tym pokoju. Po prostu myślałem, że to tata. Tak, tak wtedy wierzyłem, że, że duchy zmarłych mogą pozostać w świecie i gdzieś tam odwiedzają swoich bliskich Wiecie co, szybko, szybko, uzależniłem się też od alkoholu, zaczęły się imprezy, bo też, no, nie miał, nie miał kto mnie pilnować, nie miał kto zwrócić na mnie uwagi, to zdarzało się tak, że już wpadałem w ciągi, mając 15 lat. Jak miałem 16 lat, to ukończyłem gimnazjum i przeprowadziłem się do swojej mamy i tam z nią mieszkałem i też sprawiałem jej problemy nie byłem grzesznym chłopakiem, jak to tak można brzydko, ładnie powiedzieć, ten, z tej mamy szydziłem. Szydziłem, nienawidziłem jej, nie pozwalałem jej na to, żeby miała, żeby była w jakimś związku, żeby mogła się ożenić, przepraszam, wyjść za mąż. A jak mi powiedziała, że no jest w ciąży, że, że będzie spodziewała się syna, no to to no też jakby tak przybiło to trochę mnie, bo, bo byłem samolubny. To ja chciałem być zawsze na pierwszym miejscu. Byłem egoistą. I tak sobie z tym nie radziłem, no, że tego alkoholu było coraz więcej. Jak miałem te 16 lat, to trafiłem po raz pierwszy do szpitala. To był oddział pediatryczny. Nie był to żaden oddział detoksykacyjny, ale, ale miałem tam badane ciśnienie. Sprawdzali, czy wszystko jest ok z moim zdrowiem i przy tym też pojawiły się już takie ogromne problemy psychiczne. Stany depresyjne, stany lękowe, z którymi sobie nie radziłem i po prostu pojawiały się myśli samobójcze. Najchętniej chciałem się odciąć od świata. Gdzieś tam na jakiś czas ten alkohol pomagał na chwilę zapomnieć, ale, ale to nie przynosiło pożądanego efektu. Też pamiętam, że w tej szkole, tam gdzie chodziłem, bo to w Warszawie mieszkałem, podobała mi się taka jedna dziewczyna, ale coś tam nie wychodziło. Nawet sam nie pamiętam dokładnie, o co to chodziło, bo miałem bardzo zdegenerowany umysł jak, jak na tamten wiek. Ale po prostu stwierdziłem, że nie jestem w stanie już chodzić do tej jednej klasy z tą dziewczyną i, i wyprowadzę się od tej mamy. Nie będę z nią mieszkał, nie będę mieszkał ze swoim ojczymem bo po prostu nie chcę tam być, źle się czułem w tamtym środowisku. I zmieniłem miejsce zamieszkania. Później mama oznajmiła mi, że, że chcą kupić dom w Łochowie, tam gdzie teraz mieszkam i zaproponowała, że mogę się do niej wprowadzić. I mówię, no, no okej, okay, no w sumie warto żyć w zgodzie, coś tam, tak, tak właśnie na tamten moment myślałem i, i postanowiłem, że, że właśnie z nią zamieszkam. Wtedy też w tamtym okresie życia pojawiły się narkotyki, i zacząłem sobie zamieniać, a to alkohol piłem, a to paliłem marihuanę, tam jakieś inne takie, już nie będę mówił nawet co, bo, bo nie ma nawet co wspominać, po prostu twarde narkotyki, jak to tak mogę, mogę nazwać. I ta destrukcja coraz bardziej się pogłębiała. To dawało mi na jakiś czas przyjemność, ale potem jak pojawiało się zejście, to no to nie wiedziałem, co mam zrobić ze sobą. Miałem ochotę zapaść się od samego siebie. Poczucie winy, wstyd z tym związany. No, no nie dało mi spokoju i zacząłem szukać pomocy. Na początku tak sam z siebie chciałem przestać, ale zobaczyłem, że no nie jestem w stanie tego zrobić. Jednocześnie próbując odstawić narkotyki, piłem alkohol, a jak przestawałem pić alkohol, to brałem narkotyki. I żyłem w takiej iluzji, że, że nie piję na przykład, albo że nie biorę. Oszukiwałem samego siebie. Dziś z pomocą zwróciła się do mnie moja rodzina, która, której zależało bardzo na mnie. Bo byłem wtedy też młodą osobą, świeżo po szkole średniej. Ukończyłem maturę jakimś cudem, e, z ledwością. I, I ta rodzina zaproponowała, że może na terapię bym się udał, bo skoro to już sam sobie z tym nie radzę. Częste przy wyprowadzki z domu, yy, przeprowadzki od babci, od babci do mamy, tak na zmianę kilka razy yy, z powodu mojej narkomanii, z powodu alkoholizmu, bo byłem po prostu nie do zniesienia w domu. I poszedłem na tą terapię, tam spędziłem kilka tygodni, wyszedłem z niej i, i w zasadzie nic ze sobą nie robiłem. Poznałem tylko, że no, jestem uzależniony, jestem alkoholikiem, narkomanem, mam inne uzależnienia i, i właściwie to, to na tym się skończyło, bo wyszedłem i, i nie szukałem więcej żadnej y, pomocy w tym. Moje życie wyglądało tak, że siedziałem cały czas przed komputerem, y, miałem myśli depresyjne i, i tylko tyle, że nie piłem, a cierpiałem bardzo w głębi siebie. I nie wiedziałem dlaczego, nie wiedziałem dlaczego tak się dzieje, a powodów na to, to tysiąc znajdowałem i nie musiało, długo, nie musiało dużo czasu minąć, żebym z powrotem wrócił do uzależnienia i powiem Wam, że miałem wtedy, nie wiem, 22 lata, jak taki ten okres się zaczął, od 22 lat, teraz mam 29, od 22 tak do 28 lat zaczął się taki okres przerywany, że chodziłem na terapię, żeby na jakiś czas się odciąć od zależnienia, przestać pić, a potem potem znowu wracałem do nałogów i każdy ten kolejny powrót był coraz gorszy, że przychodziły coraz jeszcze większe konsekwencje mojego picia. W międzyczasie stetnąłem się ze wspólnotą Anonimowych Alkoholików, tam też szukałem dla siebie ratunku. Dowiedziałem się, że jest coś takiego jak program 12 kroków, i też dzięki temu programowi dowiedziałem się, że jest Bóg. Że jest Bóg miłości, że jest Bóg Ojciec, który, który może mnie uzdrowić. Ale w tym programie nie było e, wtedy, jak to rozumiałem. Nie słyszałem o Jezusie Chrystusie, że mógłby zostać moim Zbawicielem. I tego Boga zacząłem szukać... E, w religiach wschodu, buddyzm, hinduizm, medytacje... Już później ta wiedza tak w tym mi się pomieszała, bo, bo nie powiem, że jakieś tam... Miałem dziwne chwile uniesienia, w których odczuwałem miłość do otaczającego świata. Wydawało mi się, że to jest Bóg, ale zostałem oszukany bo to uczucie potem odchodziło i po jakimś czasie wróciłem do picia. Załamałem się kompletnie, już nie widziałem dla siebie ratunku. Chciałem umrzeć, prosiłem Boga, tak jak Go wtedy pojmowałem, żeby zabrał mnie z tego świata, jeżeli taką jest Jego wolą, bo, no bo nic ze mnie nie będzie. Wszyscy z bliskich mówili mi, że do niczego się nie nadaje, nie jestem w stanie utrzymać pracy przez kilka miesięcy nawet. Miałem tak zdegenerowany umysł, że jakakolwiek prosta czynność w pracy sprawiała mi problem. Po kilku sekundach już zapominałem, co wcześniej robiłem. I było mi z tym trudno. Ale jednak coś tam próbowałem jeszcze w sobie odnaleźć. Znalazłem nową pracę i, i w tej pracy raz miałem taką sytuację, że szedłem do niej pijany. Szedłem pijany pod wpływem narkotyków i wsiadłem za kierownicę, bo pracowałem jako magazynier kierowca, rozwoziłem panele fotowoltaiczne w pewnej firmie tam u mnie w Włochowie. Wcześniej jeszcze przed tą sytuacją usłyszałem Ewangelię o tym, że Jezus Chrystus może mnie uratować i jest dla mnie ostatecznym rozwiązaniem, ale na tamten moment nie byłem w stanie w pełni tego zaakceptować. Już o tym, że Chrystus jest, wiedziałem, ale nie byłem w stanie Go przyjąć, oddać się Mu. Mimo, że gdzieś tam w domu... Krękałem i prosiłem, Panie Jezu, proszę, uratuj mnie, proszę, zabierz mnie, pomóż. To nie działało. Być może jakiś proces się wtedy rozpoczął w moim sercu, tego nie wiem, bo byłem w amoku narkotykowym przez cały czas. Szedłem do tej pracy, wsiadłem za to kółko, pojechałem w trasę i, i zdarzyła się bardzo przykra sytuacja, Spowodowałem wypadek, potrąciłem rowerzystę, niestety ten mężczyzna nie przeżył tego wypadku. Wezwałem pogotowie, przyjechała też policja. Próbowałem pomóc jakoś temu człowiekowi, ale tak spojrzałem się na niego po prostu stwierdziłem, że to i tak, i tak już jest po nim. Nieważne, co by tam ktoś mu zrobił, w jaki sposób by go ratował, to, to, to, on i tak już pewnie będzie stracony. I z tego, co byłem przy tym wypadku, jak, jak, tam słuchałem tych rozmów, jak reanimowali tego, tego mężczyznę, że stracił tam na jakiś czas oddech. Przywrócili mu to, zabrał go helikopter. A jest mnie w kajdanki policja i zabrała na dołek. I tam w zasadzie nie wiedziałem co już dalej się ze mną stanie. Miałem trochę czasu do zastanowienia się nad sobą, ale nie wyciągnąłem żadnych konstruktywnych wniosków. no Ze względu na to, że też byłem pod wpływem narkotyków, tak jakoś prześmiałem to. Myślałem, że już pewnie nie wyjdę, że już mnie zamknął. I... Spędzę z minimum 10 lat, ale przyszedł do mnie pewien policjant, powiedział, że, że adwokat jest. I tak zastanawiałem się skąd adwokat? Jaki adwokat w ogóle? Dla mnie było to, to, to niepojęte, dlaczego. Ale dowiedziałem się, że ta firma, w której pracowałem, wynajęła, bo nawet nie wiedziała co się stało. W momencie tego wypadku zadzwoniłem do niej, do nich. Powiedziałem, że spowodowałem wypadek i chyba, chyba ten człowiek, którego potrąciłem nie żyje, ale jakby ci ludzie nie dowiedzieli się o tym, że, że byłem pod wpływem. Nie wiem jakby postąpili, gdyby to wiedzieli, ale wynajęli i ta pani jakby wykorzystała pewne, nie wiem jak to powiedzieć, żebym zeznawał, żebym zeznawał jako świadek i mógł odpowiadać z wolności. W ten sposób to, to jakoś wykorzystała, że wyszedłem i tam zeznałem tylko, że jechałem za kierownicą, że byłem pod wpływem. Przyznałem się i, i wróciłem na następny dzień do pracy. Tam też miałem rozmowę ze swoimi pracodawcami. Przyznałem się im, że piłem za przed, przed, przed tym, przed jazdą. Prawda była taka, że za tym kółkiem nawet piłem, nie było tak, że, że tylko przed, przed jazdą, ale nie byłem w stanie się przyznać do tego i wiecie co, uważam, że od tamtego momentu rozpoczął się pewien proces w moim sercu, który mnie ja kierowałem, jakaś siła zewnętrzna kierowała mną, Moimi myślami, moimi poczynaniami, to, to nie było ze mnie. W tej pracy śmiano się ze mnie, szydzono. Głupie żarty gdzieś z tyłu, plotki. Bolało bardzo, cierpiałem z tego powodu. I stwierdziłem, że odchodzę, że nie będę z siebie robił niewolnika, że że nie będę jak w więzieniu, że bo tak, ta sytuacja wyglądała tak, że pozostając w tej firmie mógłbym uniknąć więzienia ze względu na to, że cieszy się dobrą renomą i ma pewne znajomości wśród jakby to nazwać takich wyższych sfer w świecie, tam pra prawników różnych, prokuratorów i Taka była w tym nadzieja, że mógłbym jednak uniknąć tej kary, pozostając na ich utrzymaniu i, i pracując tam. Ale nie podobało mi się to, że no, po prostu śmiano się ze mnie, nie byłem w stanie tego wytrzymać psychicznie i po prostu uciekłem stamtąd. Napisałem wypowiedzenie, miałem tam krótką rozmowę z tymi szefami, wygarnęliśmy sobie różne sprawy, ale ostatecznie rozstaliśmy się w pokoju. i Coś zaczęło się w moim życiu zmieniać, nie wiedziałem, co to jest, jaka siła to powoduje, ale zaczęły zachodzić zmiany w moim myśleniu, na postrzeganiu na rzeczywistość. W mojej głowie miałem w pamięci takie słowa, jak prawda was wyzwoli. Wiecie, ja nigdy nie czytałem Biblii, Pisma Świętego, miałem gdzieś kiedyś tam styczność Przerzuciłem kilka kartek, ale to wszystko było robione z ciała, tylko aby przeczytać i bez żadnego zrozumienia. I, I przed samym sobą tak często rozmyślałem, zastanawiałem się nad sobą, kim jestem, jaki jestem naprawdę. Były momenty, że siedziałem sam w pokoju, płakałem kilka godzin, byłem, byłem bez energii, bez niczego. Ale to była ta prawda o mnie, która bolała bardzo. Bóg tak działał, że stopniowo przestałem kraść, stopniowo przestałem kłamać i w moim sercu pojawiło się takie pragnienie stabilizacji, że chciałbym się opamiętać to też był pewien rodzaj pokuty, której na tamten moment nie widziałem. widziałem. Wiedziałem, że ze mną jest katastrofa kompletna, że nie ma dla mnie ratunku. I zacząłem odczuwać coś w rodzaju miłości, jakby, jakbym się palił wewnątrz, dosłownie tutaj na sercu, jakbym czuł taki ogień nieopisany. Nie wiedziałem, skąd to się bierze. W tamtym momencie jeszcze brałem narkotyki. i Myślałem, że po prostu coś mi się w głowę stało, że w psychiatryku wyląduję, że już całkiem od y, neurony mi się popaliły i coś tam jest z, nie tak z transmisją mózgu. Tak, tak wtedy myślałem, ale zobaczyłem, że w tym jest zmiana myślenia. Inaczej wszystko postrzegam. To wtedy przychodził do mnie Chrystus. Już tak pukał do mojego serca, tylko wtedy nie widziałem tego. Y i trafiłem na przyjaciela, który zaprosił mnie do siebie, powiedział, żebym przyszedł, z nim porozmawiał. Powiedział, czytaj Biblię, przeczytaj list do Rzymian. I zacząłem ten list do Rzymian czytać, tak skrupulatnie. Był to też taki okres, w którym zacząłem pościć. Nie wiem dlaczego. To nie robiłem tego ja, tylko jakaś siła, której wtedy jeszcze nie byłem w stanie poznać. Wiedziałem, że jest Bóg, ale nie wiedziałem, kim ten Bóg jest. I chodziłem sobie na grzyby, tam rozmyślałem, czułem miłość, ale nie, nie, nie byłem w stu pewny, czy to, czy to jest Chrystus, czy na pewno. Pamiętam taki dzień, że miałem taki moment depresyjny i załamania. Położyłem się do łóżka i i wołałem, wołałem: Panie Jezu, przyjdź, proszę Cię, pomóż mi, uratuj mnie, bo bez Ciebie umrę, bez Ciebie jestem stracony. Jeżeli Ty nie przyjdziesz, mi nie pomożesz, to już po prostu nic ze mnie nie będzie. Cztery godziny wołałem, sam w łóżku. Widziałem, że moja rodzina dziwnie mi się przyglądała, jak z tego pokoju wychodziłem, ale nie przestawałem i w końcu. W końcu przyszedł, w końcu poczułem wolność. Pan przyszedł, Pan pomógł i Pan uwolnił od, od tego zniewolenia, jakie miałem w narkotykach, w alkoholu, w pornografii, w obżarstwie. Pojawił się moment, że zacząłem pokutować, wyznałem Bogu wszystkie swoje grzechy, Wszystkie, wszystkie z całego życia, wszystko co mi przychodziło do głowy, to, to mówiłem i, i prosiłem o przebaczenie. Za każdy grzech prosiłem, żeby przebaczył, że już w swoim sercu pragnąłem, że już tego więcej nie chcę robić, że, że chcę całkowicie zmienić swoje życie i, i być z Nim. Ale to nie znaczy, że moje problemy się rozwiązały. Pan Kierował już sercem, lecz konsekwencje grzechu, więzienie, wyrok dwa lata, sześć miesięcy dostałem i, i byłem już gotów iść do tego więzienia i w zasadzie nie miałem nadziei, że można to jeszcze jakoś ominąć uczciwie, ale w swoim sercu poczułem, to był sygnał od Pana, że, że, jednak w jakiś sposób można to rozwiązać i napisałem szczery list do sądu o to, żeby spróbować odroczyć tą karę i gdyby nie łaska Pana, to nie było mnie dzisiaj tutaj z Wami, bo już od 19 grudnia powinienem być w więzieniu i, i to też jest świadectwo tego, jaki Bóg jest dobry. Bo, bo to też graniczyło z cudem, żeby to odroczyli. Dzisiaj stojąc tutaj jestem tak wdzięczny Panu za to, że mogę tutaj być, za to, żeby mówić jaki Pan jest dobry, jaki jest wspaniały i to jest Jego świadectwo, Jego świadectwo, to jaki jest wspaniały. Wczoraj wysłałem wniosek o to, żeby jednak tą karę zamienili. Bardzo zmotywowało mnie świadectwo brata, który powiedział, że miał podobną sytuację z więzieniem. Że warto mieć tą wiarę. Ale bez względu na to, co, co Pan postanowi, jaka będzie wola Pana, jestem gotów tam iść do tego więzienia. Amen. Kochany Panie, dziękujemy za ten cały dzień, który nam dałeś tutaj być razem. W modlitwie, przy słowie Twoim, słuchając o Twoich dziełach, też o słabości naszej, o tych różnych zmaganiach w naszym życiu, o tych doświadczeniach grzechu, zła tego świata. Boże kochany, jakaż wdzięczność w naszych sercach, że już nie jesteśmy, z, chociaż jesteśmy nadal w tym świecie, to nie jesteśmy z tego świata że przeniosłeś nas z duchowej ciemności, ze śmierci do Twojego Królestwa Światłości, że tchnąłeś w nas nowe życie, dałeś nam swego Świętego Ducha, zapieczętowałeś nas, abyśmy byli Twoją szczególną własnością w tym świecie. Panie, dałeś nam dobrą nadzieję, że chociaż tutaj jesteśmy jeszcze i zmagamy się i nadal jeszcze Doświadczamy upadłości naszej natury, ale widzimy już Twoje dzieło łaski w nas, wiemy, że już nie jesteśmy tym, kim byliśmy. Zmieniasz nas, przekształcasz nas. Panie, modlimy się, byś kontynuował to dobre dzieło do chwalebnego końca, abyśmy nie zatrzymali się, nie cofnęli się, nie dali się zwieść z tej drogi życia, która jest w Tobie. Daj, Panie, byśmy wpatrywali się w Ciebie, w Tego, który jesteś przewodnikiem naszej wiary. Prosimy, kochany Panie, prowadź nas każdego jednego dnia. Umacniaj, wzmacniaj to, co słabe jeszcze, uzdrawiaj to, co chore. Modlimy się tu o braci, którzy dzielili się tego wieczora z nami świadectwami. Panie, dzięki Ci za dzieło Twojej łaski w ich życiu. Prosimy, byś i w ich życiu dawał im oglądać Twoją dobroć, Twoją łaskę, Twoją moc, byś prowadził ich dalej za Tobą. I każdego z nas, wszyscy Panie, potrzebujemy Ciebie. Prowadź nas. Daj nam też spokojną noc teraz, odpocząć, nabrać sił. bogosław te rozmowy, które jeszcze będziemy prowadzić. Wzmocnij, posil nas tej nocy. Abyśmy jutro od poranku mogli Ciebie wysławiać i radować się Tobą i usiąść znowu Twoich stóp, wyuczyć się Twoich dróg. Prosimy, kochany Panie, błogosław ten czas, który jeszcze jest tutaj przed nami razem. Bądź uwielbiony pośród nas. Oddajemy Ci hołd i cześć. Amen.